Witam! słuchajcie podcastu realpolish.pl Cześć, witajcie, to ja Piotr. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Niestety już koniec wakacji, dzieci idą do szkoły, ale przed nami, mam nadzieję, złota polska jesień. Bardzo lubię te pory roku pełną kolorów, światła, żółtych liści Czerwonych liści Lubię złotą polską jesień Na pewno będzie okazja Żeby przesłać wam Kilka zdjęć Albo żeby zrobić nawet filmik Okej okay, Ale nie o złotej jesieni Chciałem dzisiaj mówić Pytacie mnie Dlaczego tak rzadko Robię podcast Kiedyś robiłem co tydzień A teraz Jest tak rzadko co dwa tygodnie. Moi drodzy, to nie jest dlatego, że nie chcę mi się robić podcastów. Wręcz przeciwnie, robię ich bardzo dużo. Ciągle coś nagrywam, ciągle piszę nowe historyjki. Myślę tu o Daily Polish Listening, o historyjkach, które piszę dla was codziennie i obiecałem tym, którzy subskrybują te historyjki że będą codziennie dostawać nowe przez cały rok zatem piszę 365 historyjek w tej chwili jestem mniej więcej w połowie i piszę o przygodach Robinsona Crusoe. Y jeszcze nie dostaliście tej części to będzie w szóstej części historyjek znajdą się przygody Robinsona Cruzoe. oczywiście nie czytam wam książki tylko robię skrót z książki opowiadam ją na nowo po swojemu tak żeby codziennie 5-10 minut opowiedzieć po polsku i w ten sposób uczymy się codziennie polskiego. Myślę, że to świetna metoda, ale niestety zajmuje mi to dość dużo czasu. Codziennie muszę pisać nową historyjkę, a w ten sposób zabiera mi to czas i nie mam czasu, żeby... Robić co tydzień nowy podcast. Kiedy skończę Daily Polish Listening, wtedy na pewno wrócą cotygodniowe podcasty. Ok? Mm. Jeśli macie chęć słuchać codziennie czegoś po polsku, macie chęć słuchać historię z Sherlockiem Holmesem, yy, właśnie przygody Robinsona Crusoe i inne. Yy, kryminalne opowieści, to bardzo Was zapraszam do subskrypcji tego programu. Pytacie mnie również o mojego psa. Zobaczyliście ostatnie zdjęcie z ostatniego podcastu. Tak, tam jest mój pies, Joby. Ci wszyscy, którzy słuchają od niedawna moich podcastów, być może nie wiedzą, że Joby to właśnie Mój pies, moja suczka Suczka to inaczej mówiąc dziewczyna psia okay? Jeśli pies jest rodzaju żeńskiego To nazywamy go suka Albo zdrobnieniu suczka Jobi ma teraz 4 lata I jest naszym wielkim przyjacielem Wszyscy w domu bardzo kochamy Jobi. Myślę, że wielu z Was również ma, macie w domu psy, albo koty, może chomiki, a może jakieś papuszki, kanarki, jakieś inne zwierzęta. Macie swoich pupili. Pupile to inaczej mówiąc, nasi przyjaciele. Pupilem nazywamy kogoś albo. Jakie zwierzę, które bardzo lubimy Często mówimy Pupile na dzieci To jest mój pupil Albo mówimy tak o zwierzętach Dziś chciałbym opowiedzieć wam Trochę właśnie o psach mm, Mam nadzieję, że z przyjemnością Posłuchacie dzisiejszej audycji, nawet jeśli nie macie psów. Nie macie psa, ale jeśli macie psy, to na pewno, tak jak ja, jesteście zwariowani na ich punkcie. Być zwariowanym na jakimś punkcie, to znaczy bardzo to lubić, interesować się czymś, być zwariowanym. Jeśli lubisz grać na gitarze, to możesz powiedzieć Jestem zwariowany na punkcie gitary. Rozumiecie? Być zwariowanym. Chłopak może być zwariowany na punkcie dziewczyny. Ja ostatnio jestem zwariowany na punkcie hiszpańskiego. Ale dziś chcę opowiedzieć o psach. Psy są bardzo zaskakujące. Zobaczcie. Wygląda... Na to, jakby ktoś wymyślił psy, żeby opiekowały się nam, nami, broniły nas, pracowały dla nas, hmm. a co najważniejsze, żeby nas kochały, <grybujesz> prawda? Ale skąd się wzięły psy? Jak to się stało, że mieszkają z nami, że mieszkają z ludźmi? Pochodzenie psów nie jest dokładnie znane Jest jakaś tajemnica związana z psami Mówimy, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka Zawsze tak było Psy broniły nas, pomagały nam Opiekowały się nami, pracowały dla nas I tak jak mówiłem oczywiście, kochały nas a ludzie wręcz przeciwnie. Ludzie opuszczają swoje psy, wyrzucają je, biją, ranią, zabijają. Mimo to psy ciągle nas kochają. Na szczęście wiele ludzi kocha psy. Są ludzie, którzy opiekują się psami. Na szczęście. Tak jak mówiłem, Pochodzenie psów okryte jest tajemnicą. Naukowcy na Uniwersytecie Durham zajęli się tym problemem. Zespół badaczy sprawdził geny współczesnych psów współczesnych, czyli takich, które żyją teraz. Zwykle myślimy, że nasze psy pochodzą od wilków. Jednak Badania wykazały, że Nawet rasy bardzo, bardzo stare Mają mało wspólnego z wilkami Naukowcy zajęli się Poszczególnymi rasami Szczególnie rasami bardzo starymi Takimi jak Akita i Husky Badano ich chromosomy, ich geny Skąd pochodzą Do tej pory nie jest możliwe powiedzenie, kiedy dokładnie udomowiono psy. Od kiedy psy mieszkają z ludźmi. Jest też niemożliwe znalezienie takiego miejsca, gdzie ludzie zaczęli mieszkać z, z psami. Gdzie to było? Naukowcy mówią, że geny psów sprzed 15 tysięcy lat są zupełnie inne niż geny psów współczesnych. Pochodzenie psów jest więc zagmatwane i wszystko wydaje się niewyraźne. Zagmatwane, czyli poplątane. Jeśli coś jest zagmatwane, to znaczy, że nie wiadomo dokładnie o co chodzi. Ta sprawa jest zagmatwana, czyli nie wiadomo o co tu chodzi. Geny współczesnych psów nie pasują do tamtych genów psów sprzed 15 tysięcy lat. Większość współczesnych ras powstało w epoce wiktoriańskiej, kiedy posiadanie pewnych szczególnych ras było bardzo, bardzo modne. Porozmawiajmy jednak o pochodzeniu raz. Opowiem wam o pochodzeniu ras Oczywiście rasy, które mamy teraz To nie są wszystkie rasy, jakie kiedyś istniały Były kiedyś rasy psów, których nigdy już nie zobaczymy Nie dowiemy się, jak nas broniły, jak nas kochały A co najważniejsze, co robiły dla nas Te psy zniknęły Rasy, które są obecnie najstarsze, które wciąż są z nami, to akita, harty afgańskie, szarpej i haski. Te rasy mają najstarsze geny, są najbardziej pierwotne. Jeśli mówimy, że coś jest pierwotne, to znaczy, że jest bardzo stare. Pierwotny pochodzi od słowa pierwszy, czyli Coś było pierwsze, pierwotne. Hmm. I wygląda na to, że te rasy powstały kilka tysięcy lat temu. Są o kilka tysięcy lat starsze od raz współczesnych, od innych ras psów, które teraz żyją. Te badania były prowadzone na 35 rasach psów. Żyjące dzisiaj rasy psów są bardzo. Odległe genetycznie, bardzo różnią się genetycznie od swoich dawnych przodków. Chciałbym opowiedzieć Wam o jeszcze jednym innym badaniu. To badanie było związane z mózgiem psa i mózgiem człowieka. Wykazano, że mózgi człowieka i psa są ze sobą związane. Interesujące, prawda? Ludzie, którzy mają psa Mówią, że ich pies Rozumie ludzkie uczucia Pies wie, czy jesteśmy smutni Czy jesteśmy weseli Czy chcemy się bawić Czy odpoczywać Psy wiedzą, gdy jesteśmy chorzy Jest więc coś, co łączy psy i ludzi Istnieje jakieś połączenie badano wiele psów badano aktywność mózgu psa gdy pies słyszał ludzki głos psy badano rezonansem magnetycznym a zapomniałem wam powiedzieć że te badania były przeprowadzone na węgrzech zatem e, nauczono 11 psów żeby leżały spokojnie podczas badania Psy leżały, a naukowcy odtwarzali im nagrania z różnymi dźwiękami Psy słuchały różne dźwięki Na przykład hałas ulicy, głosy ludzi, gwizdanie, śmiech i tak dalej Każdy pies wysłuchał 200 różnych dźwięków a w tym czasie naukowcy badali aktywność ich mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego. Psy słuchały dźwięku, a naukowcy widzieli na monitorze, w komputerze, jak reaguje ich mózg, jakie części mózgu reagują na te dźwięki. OK? Mm. Później takiemu samemu badaniu poddano ludzi Naukowcy porównali reakcję mózgu ludzkiego i mózgu psa Na te same dźwięki I co się okazało? To bardzo ciekawe Okazało się, że ludzie i psy Podobnie reagują na ludzki głos Mózg Psa i, człowiek, i mózg człowieka koncentruje się w ten sam sposób na dźwiękach. Tak samo odbiera dźwięki. Inne zwierzęta nie reagują na ludzki głos, na ludzki głos, ale psy tak. Psy tak samo jak ludzie silnie reagowały na głosy nacechowane emocjami. Nacechowane emocjami, czyli głosy. Które, w których było dużo emocji Na przykład radość Albo złość Wydaje się, że psy Rozumieją nasze emocje Co jest pewną formą języka Tak, psy rozumieją nasze emocje Psy wiedzą, jak my się czujemy Czy jesteśmy smutni, czy jesteśmy weseli Czy jesteśmy zdenerwowani czy jesteśmy spokojni? Każdy człowiek mówi, mm, że jego pies stara się go zrozumieć. To jest chyba jedyne zwierzę, które ma takie połączenie z człowiekiem. Bo oczywiście są jeszcze małpy naczelne, które też rozumieją, co mówią do nich ludzie, szympansy na przykład. Ale naczelne mają mnóstwo wspólnych z nami genów. Z psami tak nie jest. Możemy powiedzieć, że naczelne i psy rozumieją ludzi. Rozumieją ludzką mowę. A w szczególności ludzkie uczucia. Co ciekawe, te badania wykazały również, że jeżeli jest duży hałas, wokół psa jest wiele różnych dźwięków, to wtedy pies ma trudności z koncentracją. Wtedy jest mu o wiele trudniej zrozumieć nasz głos. Ludzie nie mają z tym większego problemu. Gdy jest hałas, potrafimy wyodrębnić ludzki głos i skoncentrować się na ludzkim głosie. Potrafimy zrozumieć, gdy ktoś mówi do nas w głośnym miejscu. Dla psa jest to trudne. To jest dla psa zbyt skomplikowane. Nie jest w stanie skoncentrować się tylko na głosie człowieka. To jest ta jedyna różnica. Umiejętność koncentrowania się na głosie, gdy wokoło jest hałas. Muszę wam powiedzieć, że psy rozumieją nie tylko nasze uczucia. Psy rozumieją również Znaczenie słów Jest taki pies Rasy Border Collie Który rozumie tysiąc słów Ten pies przynosi z innego Pokoju Różne przedmioty Jego pani mówi do psa Jaki przedmiot ma przynieść Nazwę tego przedmiotu I pies to robi Psy potrafią również rozpoznać Przedmioty ze zdjęcia Pokazywano psom Zdjęcie przedmiotu Fotografię I pies przynosił taki Przedmiot z innego Pokoju Niesamowite, prawda? Na przykład Zdjęcie Kości I pies oglądał zdjęcie kości I przynosił z drugiego Pokoju kość Podobno każdy pies Bez trudu nauczy się Stu słów Co więcej, każdy pies Rozróżnia znajome twarze na zdjęciach Do tej pory wydawało się Że potrafią to tylko ludzie I małpy mm, Ale psy są wspaniałe Psy również potrafią Rozpoznawać twarze na zdjęciach Ja jeszcze nie próbowałem Nie wiem jak zrobić Takie doświadczenie mm, Po czym poznać Że pies rozpoznał twarz na zdjęciu. Muszę więcej na ten temat poczytać i spróbuję, czy Joby rozpozna mnie na zdjęciu. Na koniec opowiem wam o kilku powiedzeniach z psami. W języku polskim jest wiele powiedzeń związanych z psami. Spróbuję wyjaśnić wam kilka z nich, bo są bardzo często używane w mowie potocznej. Często tak mówimy, często używamy tych powiedzeń. Na przykład mówimy dziś jest pogoda pod psem. Jak myślicie, co to znaczy? Pogoda pod psem to znaczy brzydka pogoda. Jeśli pada deszcz, wieje wiatr, to mówimy, że jest pogoda pod psem. Ale dziś pogoda pod psem Okay. Kiedy przyjdziemy do domu albo jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i jest tam zimno, to mówimy Zimno tu jak w psiarni, ale tu zimno jak w psiarni <śmiech> To znaczy, że jest bardzo zimno, nieprzyjemnie hmm. Czasami mówimy, psu na budę się to nie zda To znaczy, że coś jest do niczego, coś jest nieprzydatne nie nadaje się do niczego Na przykład w pudle jakimś Gdzieś znajdziemy jakieś stare przedmioty Na strychu Oglądamy wszystko i okazuje się Że wszystko jest bardzo stare Do niczego się nie nadaje To możemy powiedzieć To wszystko psu na budę się nawet nie zda Ok? A jest y, Jeszcze jedno fajne powiedzenie Pies na baby Wiecie co to może znaczyć? Pies na baby to znaczy podrywacz, czyli mężczyzna, który lubi dziewczyny. Lubi podrywać, rozkochiwać w sobie dziewczyny, lubi kobiety. Ten facet to pies na baby. <śmiech> Mnóstwo jest powiedzeń z psami. Na przykład, to wygląda jak psu z gardła wyjęte. Co to może znaczyć? Nie wiecie. Jeśli coś, jakieś ubranie wygląda jak psu z gardła wyjęte, to znaczy, że jest pogniecione, nieuprasowane. Twoja koszula wygląda jak psu z gardła wyjęta, czyli twoja koszula jest pognieciona, nieuprasowana. Wyjęta psu z gardła, rozumiecie? Jeśli zdenerwujemy się Coś nam się nie uda To mówimy psia krew Albo psiakość Pewnie wiecie, że niektórzy mówią inne słowo Najpopularniejsze polskie słowo da literę K Ale jeśli nie chcecie być bardzo wulgarni To możecie powiedzieć psia krew Albo psiakość a co to znaczy, że ktoś żyje jak pies z kotem? To znaczy, że kłóci się. Oni żyją jak pies z kotem. To znaczy, oni kłócą się. Nie żyją w zgodzie. Żyć jak pies z kotem. Jest bardzo dużo takich powiedzeń, powiedzeń z użyciem słowa pies. Zejść na psy. Jest ogrodnika. Psim swędem. Zrobić coś psim swędem. To znaczy zrobić coś mm, bez przykładania się do tego. Z łatwością. Mieć farta. Jeśli macie ja, e, na przykład jakiś egzamin, ale przed nim nie uczycie się, nie czytacie książek, jednak uda wam się zdać ten egzamin to znaczy, że zdaliście go psim swędem. Zdałem ten egzamin psim swędem, bez uczenia się. OK? Zdać, y, zrobić coś psim swędem. Swąd to oczywiście zapach. <śmiech> Nie wiem, dlaczego tak się mówi, ale tak jest. Swąd to zapach, czyli psim swędem to... Y, psi swąd to inaczej mówiąc psi zapach, ale zrobić coś psim swendem to właśnie zrobić coś bez przykładania się do tego, zrobić coś przez przypadek, bez starania się, ok? Jeśli chcecie nauczyć się mówić po polsku, to na pewno nie uda wam się tego zrobić psim swendem. Żeby nauczyć się nowego języka, trzeba poświęcić temu Dużo pracy i dużo czasu Trzeba dużo słuchać Rozmawiać Nie da się tego zrobić Psim z Mam nadzieję, że Moje podcasty, moje materiały Dla was są przydatne I w ten sposób pomogę wam Nauczyć się Polskiego Jeśli lubicie to co robię Dajcie mi o tym znać Polubcie mnie na facebooku Napiszcie komentarz Jeśli macie jakieś swoje, Jeśli macie pieski to pokażcie mi je Może nagracie krótkie filmiki ze swoimi pieskami Powiecie jak się nazywają Pokażecie je Zróbcie filmik O to jest mój piesek, nazywa się taki, Tak I przedstawicie swoje pieski Wrzućcie takie filmiki na YouTube Dajcie mi link A ja później umieszczę wszystkie filmiki pod tym podcastem Zgoda? W ten sposób ja będę mógł poznać Was i będę mógł poznać Wasze pieski. Oczywiście opowiedzcie w kilku słowach po polsku o swoich pieskach, jak się nazywają, ile mają lat, co potrafią robić. Czekam na Wasze filmiki, czekam na Wasze komentarze. Zaglądajcie na moją stronę na Facebooku, bo staram się codziennie umieszczać tam coś ciekawego dla Was, kilka słówek yy, do zapamiętania. Myślę, że to może być pomocne. Oczywiście oglądając tylko strony na Facebooku nie nauczycie się polskiego. Musicie dużo, dużo, dużo słuchać codziennie, a wtedy na pewno będziecie coraz lepsi z języka polskiego. Okay. Myślę, że na dziś to wszystko. Przypominam Wam o filmikach z pieskami. Przysyłajcie do mnie linki. Chętnie obejrzę, jakie są Wasze, wasze pieski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Następnym razem. Cześć. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl. We'll wow.